Witam ciepło i serdecznie w 39. odcinku serii filmy zimowe. Niestety witam Was ciepło, gdyż pomimo, że nagrywam 21 stycznia, śniegu jest niewiele. Pomimo nawet, że miałem filmy przygotowane, trzy filmy przygotowane, to jakoś tak nie ma atmosfery, żeby nagrywać. Jestem obecnie poza Krakowem u rodziców, i właśnie w drodze, kiedy jechałem w sobotę, w weekend, zobaczyłem w takiej dolinie, w, w mniejszym miasteczku, śnieg, który się utrzymywał poza jezdnią na chodnikach. No i nawet tak trochę sypało na wycieraczki mojego Matiza. Jednakże mimo tych niesprzyjających warunków mam dzisiaj przygotowany świetny zestaw. Nie nagrywam co prawda w szafie, tylko w swoim pokoju, gdzie jest duża przestrzeń. I pod względem brzmienia może być tak pusto jak w filmie Whiteout. Whiteout. Może być tak pusto jak w filmie Winter Sleep, tureckim dramacie obyczajowym. Może być tak pusto jak na tych rubieżach, a może być pusto w tym podcaście od śniegu i tak pusto od inteligencji jak w trzecim filmie pod tytułem Don't Blink. <kluzny> zaczynamy zestaw trzech filmów każdy z innej beczki myślę że dla każdego coś miłego się znajdzie na początek jednak jako prolog powiem że w połowie obejrzałem film Polaroid z 2019 roku i muszę zgłosić wam że jest to film zimowy horror który straszy ty powiem mi już jump scenami gdzie wiemy, że po naciśnięciu migawki, w tym przypadku tutaj główna bohaterka interesuje się fotografią i aparatem typu Polaroid, to po naciśnięciu migawki musi tam się pojawić jakiś stwór, którego nie chcieliśmy zobaczyć. I właściwie ten film mnie znużył, ale nie chcę go recenzować, tylko jakby... Dla tych może fanatyków horroru zimowego, to trzeba powiedzieć, że Polaroid odbywa się podczas zimy. There? Może w przyszłych odcinkach, jeżeli chociaż trochę popada, sięgnę po Wrong Turn 4. Film klasy B albo IC, na razie zacząłem oglądać materiały z planu, making-ofy, które chyba są bardziej interesujące niż sam film. Ale o tym w przyszłości, jeżeli przeżyję i skręcę w zły zakręt albo w dobry. Teraz zaczynamy od filmu z roku 2009 pod tytułem Zamieć. It is the most isolated landmass on the planet. There is no permanent population. Film wyreżyserowany przez Dominika Sena, w głównej roli gwiazda ówczesna Kate Beckinsale czyli brunetka zgrabna szczupła urodzona w 49 roku No, mm. <laughs> przepraszam w 49 to reżyser jest urodzony <laughs> pan Dominik natomiast Kate jest znacznie młodsza dzięki niej ten film na IMDb otrzymał ocenę 5,5 na 36 tysięcy głosów ja nie wiem jak mi to w ogóle przeszło pomiędzy o okami sita, czy oczami sita, oka, chyba sito ma oka, e, zamieć. Główna bohaterka gra tutaj e, naukowiec, która idzie na emeryturę. Właściwie ona jest takim, nie, ona jest trochę naukowcem połączonym z szeryfem, a całość dzieje się na Antarktydzie, na stacji polarnej. Przypominam także że ja nie odróżniam półkuli północnej od południowej, więc nie wiem, który to był biegun, ale stacja jest polarna. Nasza pani Kate kończy już, pomimo, że jest taka młoda, ale okazuje się, że jakaś sprawa tam właśnie wychodzi na wierzch. Mamy tutaj jeszcze aktora starszej daty, Tom Skerritt. Problem jest taki, że za późno nagrywam ten zestaw to dlatego, że czekałem na klimat za oknem żeby padał śnieg moja ocena, jaka poszła dla tego filmu pod tytułem Zamieć to zaskakujące 5 na 10 pomimo że ja uważałem podczas sensu, że jest, że jest to produkcja dla debili a 5 na 10 to u mnie ocena jakby dla fanów poszczególnego gatunku, podgatunku There is no horizon. No shadows. There is only... Więc to jest film dla fanów filmów zimowych. Z tego powodu, że mamy tutaj przede wszystkim mnóstwo śniegu. W każdej scenie jest śnieg. Nie wychodzimy z tej Antarktydy. Jest to mainstreamowy film. Mówię dla debili, dlatego, że wprost mówi się widzom, o co tutaj chodzi. W dialogach powtarza się, o co będzie chodzić. O co chodziło i o co chodzi. Typowy mainstreamowy film z akcją, z efektami specjalnymi, które pod koniec filmu robią zamieć zawieruchę. Jest tutaj też śledztwo. US Marshal Kerry Stetko tracks a killer in Antarctica. This is United States Marshal Stetko, over. Właśnie. Ma tam nastąpić jakaś arktyczna zima zapewne, która będzie trwać 6 miesięcy i ona musi do czasu, nie wiem, tam ma chyba dzień czy dwa dni, żeby wylecieć stamtąd, bo jak nie, to znowu zostanie tam na pół roku. No a jako, że przechodzi na emeryturę, to chce załatwić tę sprawę i uciekać stamtąd. Sztucznie robione napięcie. No, Co mnie to interesuje, że ta kobieta chce iść na emeryturę? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie. I, I jakie to jest odkrycie? odkrywają właśnie ciało. No trochę jak z The Thing. Ciało jest tam zmasakrowane gdzieś poza bazą, gdzieś w jakiejś kotlinie chyba. No muszą to zabrać, zrobić sekcję zwłok i zacząć śledztwo. Czy to jest element slashera? Nie, no nie, nie, to nie jest element slashera, bo tutaj jakby nie ma grozy, tylko to jest raczej thriller, Gdyż no jest zamaskowany morderca, który się pojawia dosyć szybko i taki klimat trochę może z Fortitude, który jednak wyżej bym stawiał ten serial Fortitude, ten pierwszy sezon, który oglądałem, też zimowy przypominam, przypominam, omówiony to tutaj od razu ulatuje nam taka sugestia, że to mogło być coś nadnaturalnego, że to jakieś brutalne morderstwo przez jakiegoś zwierza czy coś takiego, nie, no bo pojawia się facet zamaskowany, a jest on zamaskowany dlatego, że na Antarktydzie tam właściwie wszyscy powinni być zamaskowani bo wieje no, tytułowa zamieć whiteout przychodzi tutaj parę razy i jedynym ratunkiem na whiteout jest to, żeby się przypiąć do linki. Żeby się nie zgubić, bo jest gorzej niż we mgle. I pokazują nam to na kilka sposobów. Na przykład, oto jest taka typowa scena szkolenia. Nie? Wychodzi pięciu gościów, takich młodzików, którzy pierwszy raz są na Antarktydzie i nie wiedzą w ogóle. No i Tom Skerritt im tłumaczy. Yy, czujecie jak to jest? Zostaliście bez kurtek. A oni się tam trzęsą, uuuu, jeku. ja bym chciał wrócić do bazy. No i on tym sposobem pokazuje im, że widzicie, jeżeli zapomnisz na Antarktydzie kurtki, to nie to, że się przeziębisz, ale zamarzniesz. A w międzyczasie przychodzi nasza Kate sail, oczywiście w kurtce. No i hi hi hi, ha ha ha. Jest to przepełnione takimi troszkę głupimi żartami o piwie, gdyż ci nowi, którzy przyjeżdżają, to tylko myślą o imprezowaniu. O, i tam urządzają imprezkę, nie? No, tam baza jest mała, a tutaj Kate przychodzi z tymi zwłokami, taki kontrast zwłoki, bama, ci patrzą na, z tego piwa. Jeszcze brakowałoby tylko tej sceny, żeby jeden z tych ludzi, którzy pierwszy raz widzą takie zamrożone zwłoki, to nie wiem, zwymiotował piwem na, na te zwłoki. Jest tutaj dużo sztucznego napięcia. Jest to taki akcyjniak bardziej, ale akcyjniak rzeczywiście no, mający może jakiś tam swój urok, bo wszystkie chwyty tutaj w tym filmie są na wierzchu. No pewne jest to, że oglądając to, no nie, nie będziecie zaskoczeni. Nature never intended for you to survive here. But this fall, nature is not the only thing to fear. Delta 1, -1 to base. We're making our final approach. Jeśli ktoś będzie zaskoczony, to niech da znać. Ja byłem może troszkę zaskoczony i chyba jestem jedyny, bo oglądałem to bodajże na dwie raty i oglądając drugą ratę zapomniałem, co było w pierwszej. Ja no, Żartuję. No dosyć, dosyć gładko się to obejrzało, a oglądałem to w wannie, słuchajcie. E, bo u rodziców mam wannę, więc sobie siadam, rozkładam. Puszczą, puszczam. No słabo słychać, jak się woda leje, no ale... Teraz właśnie, jak skończę to nagrywać, bo nagrywam to o trzeciej w nocy, jestem wykończony. Trochę ten podcast inaczej miał wyglądać. Będzie gorszy niż mógłby być. To teraz kończę oglądać coś, co będzie w przyszłym odcinku, czyli Mystery Alaska. I tak sobie oglądam Wanie, wannie, grzejąc się w ciepłej wodzie. Choć robi to klimat. Wyobrażam sobie, że jestem w jakimś hotelu zimowym i zaraz będę jeździł na nartach, ale już nie jeździłem dwa lata i to jest przykre. Więc Whiteout polecam. No powiem wam, że mimo wszystko polecam. Jest to film taki poczciwy, pocieszny, głupi film dla debili, gdzie możecie go oglądać będąc zmęczonymi i on wam wszystko wyjaśni, wytłumaczy całą intrygę na wierzchu, zbyt długimi dialogami, bo film trwa godzinę 40, więc gdyby go skrócić o 10 minut, to byłby dla inteligentniejszego widza. Może to też jest film skierowany dla zapominalskich? No też jest taka opcja. Ale 5 na 10 to ja wam powiem, że to raczej na pozytyw jest. To ja byłem zaskoczony, że w ogóle 2009 rok i to ja. Ja nie pamiętam, żeby to u nas w kinach było. Ja to przegapiłem zupełnie, no bo widać, że jest to produkcja wypasiona. A, a, a to widać już w samym prologu, kiedy widzimy jakiś lot samolotem, który się rozbija nad Antarktydą. Ja nie wiem, jaki to miał cel, tam jakiś ładunek. Ja, ja w ogóle nie wiem, o co to halo tam było w tym filmie wiem, że szukali mordercy to, tam, to, to się okazuje, że ten film to jest jedno wielkie halo tak samo jak tytuł tego filmu Zamieć, Whiteout Ja bym tego nie... to, to, to, jest, to jest Whiteout wyprujemy ci mózg zrobimy ci film, że będziesz czekał, czekał czekał, a tak naprawdę nic ciekawego nie ma w tym filmie, ale patrz jak my to próbujemy robić, patrz, patrz mamy co to jest, to jest po prostu film uciekający się do najprostszych chwytów. Ale okej, okay, mnie się podobał. To obejrzałbym na nartach, bo tutaj było pełno śniegu. I teraz przejdźmy do czegoś poważniejszego, bo tutaj, no... Whiteout. Whiteout. Blackout. Był taki horror też, no to jest Whiteout. Whiteout. Fortitude zdecydowanie ciekawszy. Whiteout tylko dla fanów filmów zimowych. Odmóżdżacz po ciężkich nartach. something big. Oh my God. What the hell happened here? Whiteout. No, i powiem Wam, że po odcinku 38 nie chciało mi się nagrywać, ale dostałem tutaj fotkę od stałego wiza, że śnieg jest, tylko gość wyjechał za granicę. Przesłał zdjęcie z Czech. Ładna fotka, biała, więc sobie myślę, obejrzę coś takiego, co planowałem już w zeszłym roku, miałem przygotowany, czyli Winter Sleep. No jakże to świetnie brzmiało. Hamowało mnie rok temu trzy godziny z hakiem. Jest to produkcja dla ludzi wytrwałych. Pomyślałem. A kiedy zacząłem to oglądać? Późno w nocy. Chyba o trzeciej w nocy zacząłem to oglądać. Schowany pod kołdrą. Materac mam przy kaloryferze. Okazało się, że jest to film Niebywale wciągający. Film, który, jak się okazało, w połowie sensu. Ja, ja mówię, ja to jest niemożliwe, żeby to mnie tak wciągnęło. Nie mogłem się od tego oderwać. Oglądałem do piątej rano. Sprawdziłem Złota Palma w Kan. 2014 rok. 3 godziny i 16 minut. A dlaczego tyle zwlekałem z tym sensem? Ano dlatego, że ilekroć sobie cykałem i skanowałem filmy czekające zimą do obejrzenia, okazywało się, że tutaj w ogóle śniegu nie ma. Jakiś ludzie stepy pokazują, albo facet siedzi w chacie i gadają, albo miasteczko nie ma śniegu w tym filmie w ogóle. Mówię, nie będę tego oglądał, nie będę tracił czasu, chociaż reżysera oczywiście znam, bo to jest turecki reżyser Nuri Bilk Ceylan, którego znam już yy, dzięki Oleszczykowi i zajęciom, puszczał dystans, czyli uzak. Czy polecał? Chyba już nie pamiętam. No i od tego momentu zacząłem śledzić regularnie twórczość tego reżysera i jakoś się zatrzymałem na tym zimowym śnie. Kiedy ja to odpaliłem, no to powiem wam, że jest to najlepszy film od czasu Fanny i Aleksander Bergmana jeśli chodzi o filmy zimowe. Choć trzeba powiedzieć, że śniegu jest tu mało. Tytuł Zimowy Sen odnosi się do kilku rzeczy. Można go interpretować na kilka sposobów. Zimowy sen to coś, w co zapadamy i trudno się z tego wyrwać. To jest taka hibernacja zmierzająca do nikąd, a właściwie zmierzająca w kółko do tego samego. Tak jak niedźwiedzie zasypiają na zimę, to potem się budzą i wiemy, że są w tym zamkniętym kręgu. I tutaj można powiedzieć, każdy z tych bohaterów w jakimś sensie metaforycznym zamknięty jest w swojej roli i w swojej tej roli życiowej trochę się dusi. Chciałby wyjechać do Stambułu. Stambuł to jest tureckie miasto, taka metropolia turecka, tak jak powiedzmy Warszawa u nas. No, ale trzeba powiedzieć, że w trzeciej godzinie, uwaga, uwaga, robimy napięcie, robimy napięcie. Przychodzi zima. I... Ta zima jest czymś takim, rzeczywiście to, co było w pierwszym akcie, w drugim akcie zmierza do zimy, do takiego ochłodzenia relacji międzyludzkich. Więc tytuł dobrze dobrany i zima w końcu jest, pomimo że jest krótko, to jest bardzo sensownie nakręcone to, to zakończenie w zimie. Dlatego jak najbardziej do filmów zimowych to trzeba zaklasyfikować. No tym bardziej, że ta zima jakby oni są w okresie przedzimowym. Czyli ta zima zaraz ma przyjść. Oni chyba cały czas w kominku grzeją, jest zimno, pomimo, że śniegu nie ma. Ale teraz powiem wam, jaka to jest historia, jaki to jest klimat. Bo warto posłuchać mnie, jeżeli już słyszycie kino tureckie i wyłączacie, przewijacie do trzeciego filmu na deser. Don't blink! Który jest filmem, któremu zabrakło logiki i sensu wszelakiego, dlatego zostawiamy go na deser. Może nagram go nawet w dzień, żeby mieć więcej pary do recenzji, bo teraz już trzecia w nocy, to już naprawdę już zapadam w zimowy sen. Aslına iye öğrenim görmüş dürüst, Nadil insan. Ancak yeri geldiğinde bu erdemlerinle insanı boğun, küçük düşüren, aşağılayan bir hava taşıyorsun znakomity film 9 na 10 znakomity przeczytam może opis ze, ze strony właściciel hotelu i właściciel takiego domostwa, takiego kompleksu w tureckiej wiosce Zmaga się z konfliktami ze swoją rodziną oraz z lokatorem, któremu wynajmuje mieszkanie. Dokładnie o tym jest ten film, ale skupmy się na klimacie początkowym, bo jest to dobra rzecz do oglądania właśnie gdzieś na wyjeździe. Jedziecie do hotelu na narty, no to można spróbować sobie to odpalić. Ja powiem wam, dlaczego wszedłem w tę powolną narrację trzygodzinną. Dlatego, że miałem taki natłok spraw. Taki natłok myśli w pracy. Spraw do załatwienia. Spraw, których nie ogarniam. Że jeżeli ktoś powiedziałby mi włącz sobie taki odmóżdżacz, wiesz, Marvel, superhero, to jeżeli ja bym zobaczył jeszcze szybki montaż, to bym już zwariował. Dlatego potrzebowałem czegoś, żeby siąść i pokontemplować przyrodę i zwykłe, spokojne życie. I dokładnie coś takiego dostałem. Czyli obserwujemy hotel w tureckiej wiosce, który sam hotel przypomina budowlę pustynne budowle z filmu science fiction z Gwiezdnych Wojen. Wiecie, ta, zapomniałem nazwy planety, gdzie mieszkał Luke Skywalker. To jest takie w skale jakby wyrzeźbione, takie półkola. No i to jest taki hotel, można by powiedzieć taki, taki agroturystyczny trochę, gdyż tam przyjeżdżają ludzie, którzy szukają kontaktu z przyrodą i szukają na przykład koni. Jeden z pierwszych dialogów to jest taki, że a gdzie są te konie? Pyta taki motorowiec, bo na stronie internetowej były konie. No i ten główny bohater, grany przez aktora Haluk Billing Bill Giner, który zagrał w Halloween, słuchajcie. Ten facet zagrał w tym filmie i potem zagrał w remake'u Halloween. Zagrał Aidina, Idin. H Haluk Bilginer to jest turecki aktor i ten turecki aktor zagrał w remake'u Halloween. Ciekawe. W z 2018 roku zagrał chyba zastąpił Donalda Plesensa? tak mi się wydaje. I've z Michael for years, but I've nie seen go w an uncontrolled environment. I've never heard him speak, you see. In spite of my encouragement, he remains unresponsive. But tonight so many possibilities exist. I ten aktor odpowiada mu, to, no to jest tak zdjęcie zrobione, że konie chodzą wokół wolne, nie? Więc jak wyjdziesz tam, poszukasz, to może gdzieś znajdziesz te konie. No i potem daje mu to do myślenia i kupuje konia, dzikiego konia, żeby, żeby był. Więc to jest taka codzienność hotelowa, to jest fajne do oglądania właśnie na wyjeździe na nartach, gdyż Haluk Mieszka ze swoją rodziną. Mieszka ze swoją żoną, która jest bardzo młoda i bardzo piękna. Mieszka ze swoją siostrą, która jest no, w wieku średnim i nic nie robi. I mieszka ze swoją, nazwijmy to, służbą, czyli gospodynią, która gotuje dla gości, pomaga gościom i jest jeszcze facet, nazwijmy go taki portier, taki złota rączka taki poczciwy gość który przyjmie gości zaniesie teczki, zawiezie załatwi coś, od wszystkiego faceta i co jest, co jest ekspozycją tego filmu otóż Haluk bierze tego gościa złotą rączkę i jedzie coś tam załatwić w terenie na mieście Dowiadujemy się, że właśnie główny problem jest taki, że pewien turek, który wynajmuje od tego właściciela hotelu y, mieszkanie, gdzieś w, w dzielnicy takiej biedniejszej, to nie płaci. No i no jest problem. Jest problem, bo nie płaci i po prostu y, trzeba coś z tym zrobić. Więc jadą bodajże zapytać albo przypomnieć, przypomnieć o czynszu, i zaczyna się wszystko od rozbitej szyby. Gdyż pewien dzieciak rzuca kamieniem w samochód. I ucieka. Dzieciak zostaje złapany. Okazuje się, że jest to dzieciak tego gościa, który nie płaci właścicielowi hotelu. No więc... Jadą z tym dzieciakiem oddać go i powiedzieć, co się stało. Ku mojemu zaskoczeniu tłumaczy, że no nic się nie stało, rozbił szybę, to nie jest nic wielkiego, nie musicie zwracać pieniędzy za tą szybę, tylko po prostu tak nie można robić. Trzeba powiedzieć ciekawie, żeby tak nie robił. Chodzi mu o zasady. Widać, że chodzi mu o zasady a w dodatku jakby tłumaczy też, że dziecko wpadło do rzeki, było całe mokre i żeby się nie przeziębiło. odwozi to dziecko. I w tej scenie poznajemy właśnie tego nieposłusznego lokatora, który jest kapitalnie zrobiony w stylu polskiego kina z lat, nie wiem, takich, no, z prl powiedziałbym. I to jest zły bohater, czarny charakter i czujemy, że zaraz będzie bójka. I pojawia się jego brat. Też z tej rodziny, który wynajmuje mieszkanie, z tej biednej rodziny, który nie płaci. Brat, bodajże pastor. I to jest zaś postać komiczna. Więc mamy tutaj taki miszmasz, ale jako, że wszystko jest utrzymane w duchu sztuki teatralnej, to sprawdza się to wyśmienicie. Ja chciałbym zobaczyć adaptację tego scenariusza na deskach teatru. Z wielką chęcią. Jest to możliwe. Jest to możliwe, gdyż odbywa się to w hotelu, pod domem albo w domu tego złego lokatera, który nie płaci. Jeszcze jest na koniec stacyjka pociągowa i dom sąsiada. Spokojnie można to zrobić w teatrze. A scenariusz przez reżysera był początkowo inspirowany dramatami Antoniego Czehowa. Kışımızdaki ne olduğu gibi görmeyi bana tanılaştırmay. Sonra da sanki böyle bir tanrı olabilirmiş de. Olmuyormuş diye ona kızmak. Bana biraz haksızlık etmiyor musun? Dorwałem film dokumentalny, 50-minutowy, pokazujący pracę nad filmem. I muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem takiego dokumentu, gdyż po prostu z kamera pokazuje próby. Bardzo dokładnie. I widać, że to była mozolna praca. To była praca nad tekstem, tak jak to się robi w teatrze. Każde słowo, każde zdanie było kilkanaście, kilkadziesiąt razy czasami przez reżysera dopracowywane. Jak to powinien aktor powiedzieć, żeby oddać te wszystkie niuanse i podateksty swojego tekstu? Rzadko kiedy oglądając taki teatr telewizji, powiedzmy, jestem tak, tak wczuwam się i tak e, żyję z bohaterami. Ostatnio będąc u babci, jakieś trzy miesiące temu, leciało coś dziwnego w telewizji na kanale pierwszym. Była to tak dziwna forma, że aż zajrzałem do programu telewizyjnego, gdyż babcia miała gazetkę. Tele coś. Patrzę, a to jest teatr telewizji. Jakaś sztuka współczesna. Ja mówię, o kurczę, cóż to za hybryda. Teatr telewizji, który wcześniej był teatrem tylko nakręconym w studio i rzeczywiście był to teatr telewizji. Pamiętam kilka dobrych pozycji, na przykład rozmowy przy wycinaniu lasu. To teraz zaczyna przechodzić coraz bardziej w formę filmu telewizyjnego, próbuje być bardziej efekciarski, bardziej staje się coraz większą hybrydą i próbuje zadowolić każdego, próbuje jakby skłonić do teatru poprzez swoją pseudonowoczesność więcej ludzi, a w mojej opinii to właśnie film. Film Winter Sleep jest dziełem, które można by nazwać takim klasycznym teatrem, telewizji, ale nakręconym y, w pięknym stylu, gdzie właśnie narracja jest no to, to, to jest taki amalgamat teatru, telewizji i dramatu. Gdyż no, oczywiście to nie jest kręcone w studio, ale jest tutaj bardzo mało lokacji i właściwie to dzieło polega na tym, że aktorzy siedzą i za sobą gadają. Ale ładunek emocjonalny y, jest spory. Z tego powodu, że tutaj wszędzie rodzą się nam konflikty, zobaczcie. Konflikt pomiędzy tymi ludźmi biednymi i majątnymi. W dodatku, e, właściciel hotelu jest niespełnionym pisarzem i byłym aktorem teatralnym. Ma młodą żonę, która nie jest do końca szczęśliwa w tym związku, jak się okazuje później. Kolejny konflikt. Kolejny konflikt ideologiczny pojawia się, gdyż bohaterowie zaczynają rozmawiać o pomaganiu. Ten film dużo rozważa na temat pomocy: jak pomagać ludziom, co zrobić, żeby ta pomoc była wartościowa, żeby to była rzeczywiście pomoc, a nie na pokaz. I to się świetnie odnosi, te ich rozmowy odnoszą się do e, rzeczywistości filmowej, gdyż właśnie jest ta rodzina, której nie stać na zapłacenie, która potrzebuje pomocy. Oczywiście można powiedzieć, że nie stać ją z własnego powodu, gdyż ten ojciec dziecka, który rozbił kamień, to tam poszedł do więzienia, zaatakował kogoś chyba, czy zaćgał noż nożem. E, to jest taki zły bohater no Jest tutaj dużo miejsca do rozmów o etyce. Z chęcią świeżo po seansie podyskutowałbym z kimś, ale powiem wam, że jest to zrobione mimo wszystko z lekkością. Ja się dawno tak nie śmiałem. I najlepszym, najlepszym aktorem komediowym jest tutaj ten pastor, biedny pastor, brat złej postaci, który broni tego, tego, czarnego charakteru jest takim ciamajdą trochę. Takim, takim, nie, jak jest jedna scena, opowiem wam, ja oglądałem ją kilka razy pod żon. No dawno tak, takiego dobrego humoru Mi nie zrobiła ta scena A więc dajcie mi że chwilę Wezmę łyk piwa I wracam A tak jak się stało Kafej nad tym Jak to jeszcze Witbir z Ale Browaru. Pierwszy raz mam okazję pić Witbira z tej firmy. No i jest poprawny. Ale słuchajcie, teraz przeniosłem się na moje łóżko. Statyw jest. I teraz scena, scena jest, jest, jest genialna. Też chciałbym zobaczyć to na żywo. I słuchajcie, ja wyobrażałem sobie, że jestem w teatrze i oglądam tych aktorów są na wyciągnięcie ręki. To jest świetny materiał na teatr. Biorąc pod uwagę, że to zostało złotą palmę w krem, to na pewno kiedyś się ktoś za to weźmie. Ten pastor przychodzi do, do, do hotelu, bo, bo ten właściciel hotelu mieszka w tym hotelu i przychodzi pastor. On jest w takim garniturze, trochę wymiętoszonym, trochę pobrudzonym, przybrudzonym i przychodzi w zabłoconych butach po co przychodzi, no to jest problem no przychodzi, no to jest problem bo trzeba będzie słuchać tego bidolenia on, on wie, że i tak nie zapłacą i będą problemy z opóźnieniem i że to jest tylko problem jest, nie można ich wyeksmitować jakieś tam prawo jest złe komornik tam przyszedł, oni mają pretensje, że wysłali komornika no ale to czemu nie płacili no. i odwieczny problem no, oni byli skazani na biedę no, no, no. i jak to się rozwiązuje przez cały film ta sytuacja się próbuje rozwiązać i o tym jest film. Przychodzi pastor, człowiek kulturalny, ten właściciel, oczytany, piszący artykuły do lokalnej gazety, no wpuszcza go. Proszę, czy mógłbyś zdjąć buty? Tak, tak ja zdejmę tutaj, zdejmę, zdejmę. Buty. Z racji swojego wychowania właściciel woła gosposie przynieś papcie tutaj i zapasz herbatki. Tutaj świetna scena do że, y, miejsce herbatki w kinie i jedzenia w kinie, gdyż tutaj wszyscy piją herbatkę cały czas. I ten główny bohater, właściciel hotelu cały czas pije herbatkę. Chyba z piętnaście razy mówi do gospodyni zaparz mi herbaty. I przychodzi gospodyni w międzyczasie. Facet wchodzi na boso. Kadr pokazuje nam go od stóp do głów widzimy te jego bose stopy, skarpetki wiecie, to zawsze jest ten problem, jak idziecie do kogoś w gościnę, czy założyć takie buty, czy takie, czy znowu skarpetki, żeby to nie były dziurawe skarpetki, a to on przyszedł z, w zabłoconych butach, bo on na nogach przyszedł z daleka z tej biednej wioski gdzie nie ma samochodu no to zdjął te buty i przychodzi ta gospodyni w końcu z tymi ciasteczkami i herbatą i rzuca mu kapcie. I sam właściciel hotelu mówi, a co to, damskie kapcie? Gospodyni odpowiada, no tak, innych nie mamy. A pastor, żeby załagodzić konflikt, mówi, a to nie, to spokojnie, dobrze, mogą być damskie, tak, tak. I zakłada te damskie kapcie tureckie, tamskie kapcie i siedzi tak pokornie i takim, wiecie, tak chce załagodzić ten konflikt, a że to dziecko rozbiło szybę, że to głupie to dziecko, że nie chciało. Przeprasza za tych ludzi, swoją rodzinę, no bo to ciężka sytuacja, tacy oni są i siedzi w tych kapciach, no i właściciel mówi, przynieść, jeszcze tej herbaty. No to on pije tą herbatę, miesza i cała ta rozmowa Poważna rozmowa na poważne tematy jest ciągle kontrastowana z absurdalną sytuacją poważnych ludzi, którzy, których to jeden gość no, siedzi w damskich kapciach i ten drobny element rozbija całą scenę, nadaje zupełnie inny wydźwięk. To są rzeczy poważne, ale codzienność to jest... Jest taka jakaś dziwna, to jest zmaganie się ludzi z takimi właśnie drobnymi rzeczami. To jest, to jest takie, jakbyśmy przez życie szli przez taki kisiel. Kapcie. No właściwie tyle czasu jest poświęcone tym kapciom. Ta scena była przepiękna, przecudna, przeurocza. I tutaj, co ciekawe, reżyser, mam wrażenie, kocha zarówno właściciela, hotelu. Reżyser kocha jakby postać, którą stworzył, spłodził tego biednego pastora i właściwie ja się zastanawiam cały czas, kto tu ma rację, jakbym ja się zachował w tej sytuacji. Nie ma tak, żebym ja którąś z postaci ocenił negatywnie. Poza, uwaga, spoilerów nie będzie, poza jedną postacią, która jest Szokująca scena. Zacząłem krzyczeć o piątej w nocy. Płacz na ekranie. Kobieta zaskoczona w szoku. Nie mogłem uwierzyć. Emocje mną tak targały. Ja nie mogłem się oderwać od tego filmu, ale piąta rano kazała mi zakończyć to i dokończyć na drugi dzień. Jest tu scena... Z pieniędzmi, nazwijmy go tak, żeby nie spoilerować. Scena z pieniędzmi, z dużą sumą pieniędzy. Dawno nie było takich emocji. Dawno nie krzyczałem, nie mówiłem, nie, nie klnąłem na głos. Znaczy no, w ekstremalnej sytuacjach. Ja mówię o nie, po prostu reżyser mnie, mną zaorał. Nie spodziewałem się. Reżyser wymyśla rozwiązanie konfliktu kilka razy w tym filmie. W taki sposób, że już dochodzimy do ściany i nagle dzieje się coś typu, tutaj powiem, chłopak mdleje. Chłopak, który przyszedł przeprosić za rozbicie szyby, jest już tak zestresowany bodajże, że mdleje. I dopiero wtedy możemy zrobić cięcie i zakończyć segment opowiadanej historii. Ale już dochodzimy do, do takiego momentu, że no miał przeprosić ciśnienie mu robią żeby przeprosił. Właściwie ciśnienie robione jest też temu właścicielowi hotelu, który, któremu to szybę w samochodzie rozbito, a on nawet nie chce tych przeprosić. On po prostu nie chce kłopotu. On chce pisać spokojnie kolejny artykuł do gazety. A pastor przychodzi mu truć dupę i przepraszać. O money gibi, yani kimsenin bizde parası kalmamıştır. Şimdi de az i ta sytuacja będzie nierozwiązana, bo takie sytuacje w życiu naszym są i biedni pozostają biednymi i tylko część z nich może się wyrwać z tego zimowego snu. I właściwie, kiedy przychodzi w tym filmie zima, to główny bohater wychodzi na polowanie, główny bohater próbuje wyjechać ta zima jest, ta zima jest straszna Ta zima ogranicza ruch Ta zima też jest przyczynkiem Do komediowych kolejnych scen Zostałem w dobrym teatrze Teatrze, który uwielbiałem że, że właśnie się zawsze zaśmiałem się Na dobrej sztuce w teatrze się Musiałem zaśmiać I tutaj na przykład jest jeszcze Taka scena na koniec Bo już jest późno Muszę kończyć ten film, który dostał 9 na 10, jest 3.36. Don't Blink nagram na żywo. Gdyż, no chociaż gdybym zaczął omawiać Don't Blink, to może nie zmrużyłbym oka dzisiaj. Ale w scenie, kiedy zima robi komedię, to właściwie tak, tak, bo główny bohater chce usiąść, czekając na pociąg a tam jest jakiś przypadkowy gościu, który już tam czeka chyba od godziny na pociąg, spóźniony pociąg. Jest tak, Złota Rączka przywozi właściciela hotelu i tam na stacji kolejowej jest takie siedzenie, które jest tylko na trzy osoby i na środku siedzi starszy dziadek. Po jego lewej stronie siada właściciel hotelu i przychodzi Złota Rączka i mówi czy mógłbyś się przesunąć, bo my tu jesteśmy razem i chcieliśmy porozmawiać. A ten dziadek mówi, nie, nie, nie, ja chcę siedzieć na środku, bo z tej strony wieje. No i co? No i złota rączka musi siąść po lewej, po prawej stronie i właściwie oni siedzą tak, że po środku siedzi człowiek obcy, a oni siedzą po bokach i nie mogą ze sobą rozmawiać i następuje taka cisza, taka krępująca cisza. No i właściwie to też nam na koniec tak podsumowuje, że to jest film o problemach, problem komunikacji między ludźmi, o tym, jak próbujemy się dogadać. I tutaj jest rozmowa pokazana między ludźmi. To jest rozmowa jeden do jeden. To jest tak, jakbyśmy siedzieli i przysłuchiwali się rozmowie dorosłych, tak jak kiedyś, jako dzieci przesłuchiwaliśmy się, to my tutaj widzimy, jak ta rozmowa się toczy wręcz na żywo. To jest fascynująco pokazane, bo jako, że jesteśmy niezaangażowani w konflikt, to rozumiemy rację jednej i drugiej strony. Kiedy ktoś chce przekazać A, to czasami przekazuje B, i ta osoba, drugi interlokutor, rozumie to B zamiast A. I rozumiemy po części, dlaczego ludzie ze sobą się nie dogadują i też jest o tym, o tym, że emocje biorą nad nami górę to, że jesteśmy ludźmi, to jesteśmy niedoskonali, powiem wam, to jest film o życiu to jest, to jest no, świetny film to jest kino, tak powiedziałbym europejskie eee, już o tej godzinie nie wiem, czy Turcja leży w Europie, czy, czy, czy, czy, czy gdzie tu się, się to się gdzie to się zalicza ale film jest doskonały 9 na 10 Złota Palma według mnie to jest najlepszy film tego reżysera oglądałem wszystkie, no prawie jego wszystkie filmy i zaraz po tym zacząłem oglądać kolejną produkcję, żeby nadrobić czyli Dzika Grusza White Pear Tree, coś takiego I, i był gorszy też No to jest, to jest jego najlepsze dzieło moim zdaniem, najlepszy film w jego dorobku polecam można by zacząć od tego ja zacząłem od Uzaka wspaniały film nastawcie się na powolną narrację i znakomite aktorstwo. To jest prosta, klasyczna narracja. To jest proste kino. No niestety ja nie miałem z kim o po tym podyskutować, więc mam nadzieję, że taki monolog będzie dla mnie formą... Eee, no zapomniałem już trochę elementów, o których chciałem powiedzieć, ale myślę, że i tak długo gadam o tym zimowym filmie, w którym jest paradoksalnie mało śniegu i mało zimy, gdyż ono jest takim outro, takim epilogiem podsumowującym wszystkich bohaterów. Polecam, polecam. A teraz idę się wykąpać i dokończyć Mystery Alaska, a was zapraszam do ostatniego filmu w tym odcinku. Don't blink! I ponownie witam stałych słuchaczy filmów zimowych. Nagrywam to już z Małopolski, wprost z Krakowa. Mamy godzinę 18, środa, 22 styczeń. I zanim przejdziemy do trzeciego filmu, który jest w zupełnie innym typie, który też będę polecał na swój sposób, to powiem wam o gazecie, czyli Przerwa Gazetowa. A jest to gazeta dosyć droga. Przekrój 1990. Licząc ze starym przekrojem, to jest numer 3568. Chodzi oczywiście o wydanie zimowe. Zima 2020. I muszę wam powiedzieć, że mam również przekrój Zima 2019, który kupiłem już, kiedy zimy nie było, po sezonie na tak zwanym targu, gdzie sprzedają taki przekrój chyba za 5 zł, i to ma sens. Ale teraz wydzwaniłem się, gdyż przed tym weekendem napisałem sms do mojej mamy. Kupiłaś może nowy zimowy przekrój z wielorybem na układce plus zdjęcie loga. Nie. Dostałem taką odpowiedź. To ja. To trzeba kupić, bo super grafiki zimowe tylko już 19,90 kosztuje. I taka buźka. Uuu. Ja przyjeżdżam w sobotę do domu i mama mi mówi no tata kupił przekrój. I rzeczywiście słuchajcie zaoszczędziłem w ten sposób na wydaniu grudzień 2019 do marca 2020 eee, zamiast czytać zes zeszłoroczny to będę teraz czytał również wam fragmenty i ciekawostki z bieżącego numeru, który każdy z was może sobie kupić i polecam ze względu na Piękną szatę graficzną, stylistykę strony internetowej, czasami zahaczające o komiks. Polecam to ze względu na Butenko, czyli polskiego rysownika. Natomiast ja z wieloma poglądami drukowanymi w przekroju się nie zgadzam, no ale nie przeszkadza mi to, żeby czerpać przyjemność, chociażby z tej pierwszej okładki, gdzie widzimy lodowiec i wieloryba z dymkiem komiksowym wołanie o ciszę zrobiłem zdjęcie babci z tym przekrojem i wrzuciłem na instagrama na relacje będę go czytał taki jest plan bo 180 stron jak książkę mamy tutaj dużo o delfinach znajdź delfina w poniższej historyjce Reportaż o człowieku delfinie, który nurkuje, żarty o delfinach, mądry delfin radzi jak zostać grubą rybą, no a to co grube szybciej tonie, więc lepiej nie zostawać grubą rybą. Więc zacznijmy od końca, czyli ostatniej strony, gdzie są rozmaitości. I tutaj mamy oczywiście profesora Filutka, komiks Lengrena, który uwielbiam. O tym, jak profesor jedzie na nartach i widzi woźnicę, zatrzymuje go. I zamiast wsiąść na narty i podpiąć się pod woźnicę, to on siada na sanie, a narty ciągnie za sobą. To jest taki komiks, który jest zupełnie nieśmieszny, tylko jest taki sympatyczny i miły, gdyż profesor Filutek, pojawiający się wszędzie w czapeczce swoim takim meloniku, jest takim właśnie ułatwiającym sobie życie człowiekiem. I zima. Gdzie jest zima? Marcin Orliński to wiersz który tutaj jest zilustrowany przepięknie narysowanymi płatkami śniegu. I w tym numerze też mamy reportaż, czy, czy artykuł właśnie o tym, jak facet odkrył, wysnuł takie przypuszczenie, że każdy płatek śniegu ma inny wzór, jeśli oglądamy go pod mikroskopem. I facet miał taką pasję. Podpiął aparat pod mikroskop i na specjalną szybkę kładł po jednym płatku śniegu i robił zdjęcie. No i stwierdził, że żaden wzór się nie powtórzył. I na podstawie chyba tych zdjęć e, jakiś polski rysownik zrobił właśnie piękne ilustracje z tymi płatkami śniegu. Polecam dla miłośników zimy, no bo jak pisze Marcin Orliński, gdzie jest zima? chyba kima, śnieg, no nie ma nie ma puchu pług w bezruchu, biel ni chuchu nie ma mroza, szrona co za zima, groza i bałwana też jest grana wersja lana płaczą grimy takie zimy nie trawimy przez dwa M pisane Anderseny beczą jeny, brak mi weny zimo droga staniu proga bądź znów sroga. Halo? I właśnie czytam ten wiersz dlatego, żeby zaprzeczyć i powiedzieć, że dzisiaj nakręciłem chyba pierwszy śnieg w Krakowie w roku 2020. I tak mnie to naspidowało, że jestem i nagrywam. Warunki za oknem następujące. Jest mokro. Jest... Troszkę mgliście. Zobaczmy. Jak jechałem samochodem, to padało. No Pada śnieg, tak? Widać to tylko na tle lamp. Na chodnikach troszkę jest, powiedzmy, warstewka pół centymetru śniegu, ale roztapia się na ulicy. Takie są warunki. Myślę, że w nocy będzie klimat, bo temperatura spadnie. I będzie to chyba moment dobry, żeby obejrzeć film Arctic z zeszłego roku. A teraz, w takiej sytuacji, przejdźmy do filmu Don't Blink. Oh my god, are you kidding me? She was just here. Did anybody see her go anywhere? Zanim Don't Blink, to przecież jeszcze najkrótsze nowelki. Bo taki miałem plan, coś mi się tu pomieszało. Z tylnej strony przekroju czytam nowelkę pod tytułem Bitwa na Śnieżki z serii Najkrótsze Nowelki. Siostrzenica wyzwała mnie na Bitwę na Śnieżki. Chciałem pokazać, że choć jestem dorosły, umiem bawić się równie bez trosko jak ona. Ochoczo przystałem więc na propozycję. Wciąż mam w sobie dziecko. Cieszyłem się. Niestety okazało się, że zapomniałem jak się lepi śnieżki. Śnieg sypał mi się z rąk, nijak nie chcąc formować się w kule. Stałem więc bezradnie, a kuzynka ze śmiechem obrzucała mnie kolejnymi pociskami. Rozczarowany przerwałem grę i wróciłem do pracy przygotować projekt sprzedażowy. Bez komentarza pozostawię tę opowiastkę, bo teraz, no już naprawdę, don't blink. Film z 2014 roku, tłumaczony na IMDB jako Nie drgnij, natomiast chodzi tutaj o to, żebyście nie mrugali. Nawet nie spuszczajcie wręcz oczu z drugiego człowieka. Dlaczego? A to dlatego, że ekipa wyrusza na narty. Snowboard, typowy zimowy wyjazd do typowego zimowego domku. Przyjeżdżają i okazuje się, że nikogo nie ma. Nie ma nikogo ani w recepcji, nie ma żadnych turystów, tylko są pozostałości po tych ludziach. Jeszcze ciepły kubek z herbatą, rozwalone jakieś tam jedzenie, etc., Seriously, No i co się stało? Nasza grupka e, młodocianych a właściwie. Ludzi w średnim wieku próbuje dojść, co tutaj się wydarzyło i są zaskoczeni wszystkim, właściwie w tym filmie. Aktorzy są zaskoczeni, chyba że grają w filmie w ogóle, gdyż są to aktorzy oprócz jednej bądź dwóch twarzy, jakby to reżyser wziął do filmu swoich kuzynów, którzy zawsze kiedyś chcieli zagrać w jakimkolwiek filmie, ale z powołania są tam, nie wiem, mechanikami, drogowcami, nie wiem, instruktorami jazdy na nartach. To są twarze wręcz naturszczyków dla mnie. Tylko są bardzo dziwne twarze. Oprócz jednej aktorki, która zostaje Final Girl, do samego końca przeżywa, a zwie się Joan Kelly Najładniejsza tutaj aktorka Z całego filmu I nie dziwię się, że ona Przeżywa do końca, bo Przykuwa uwagę i wzrok Bardziej niż jakakolwiek Tutaj rzecz i element Chociaż ja dałem temu filmowi 5 na 10, bo to jest coś dla fanów filmów ziemowych, jak będą na wyjeździe narciarskim w grupie znajomych. Ten film, miejscami jest tak idiotyczny, że ja, oglądając go samemu, parskałem śmiechem. <laughs> parskałem śmiechem. Ten people arrive at Mountain Resort to find it completely deserted. With no guess for the return trip, the visitors are forced to stay and investigate the mystery surrounding the abandoned lodge. No, opuszczona chata, zima, no chociaż tego zim, śniegu nie ma. To jest tak, że zima ma dopiero nadejść, a tu nagle para głównych bohaterów wychodzi w las i odkrywa jezioro, zamarznięte jezioro z łódką na środku, też zamarzniętą. i nagle ta Joan Kelly która jest jakimś biologiem bodajże mówi tak o nie cóż to za anomalia <grym> A ludzie widzą zamarznięte jezioro w lesie <grym> mówi to jest niemożliwe żeby temperatura <grym> żeby temperatura zmieniła się tak szybko że jezioro zamarzło tu musiało się wydarzyć coś dziwnego Czy zauważyłeś to to jest całkowicie cicho nie słychać żadnego robaka jest wojna go ptaka, nawet robaków nie ma. Oh, my god. What is it? There are no birds. What? That's why it's been so quiet here. I mean, it's it's been bothering me since we got here. There are no birds. I zobacz. Łódka na środku jest zamarznięta. <laughs> <laughs> tak jakby ktoś zostawił ją na środku, a nie przy brzegu. Tu się stało coś dziwnego. No i rzeczywiście, y, tu się stało coś dziwnego, co ja bym zdefiniował jako bardzo niski budżet do nakręcenia filmu, science fiction, y, horroru. Bo właściwie trzeba zrobić jakieś zagrożenie, potwora i kiedy nie ma zagrożenia i nie ma właściwie określonego tego zagrożenia, krytyka się sypie, podobnie jak na film Shyamalana pod tytułem Happening. Tam jakieś dziwne siły przyrody powodowały znikanie ludzi. I to było bardzo krytykowane, choć Shyamalan nadrabiał wysokim budżetem w tamtym obrazie. A tutaj reżyser, który wygląda jak Kubuś Puchatek, reżyser Travis Oates, który minął się z powołaniem, gdyż w Kubusiu Puchatku i Przyjaciele z 2011 roku grał Prosiaczka tuż obok narratora Johna Quisa, Więc reżyser, który dubbingował prosiaczka, który wygląda jak Kubuś Puchatek, chciał zrobić horror i wyszło tak, jakby to Kubuś Puchatek reżyserował eee, film. <laughs> I słuchajcie, don't blink. Ja muszę to wam powiedzieć. Nie zmrużcie oczu, bo już... w pierwsze morderstwo, jakie następuje, to jest właśnie zniknięcie, tajemnicze zniknięcie człowieka. No w sumie były takie filmy. Pamiętam kiedyś, czytałem taką książkę Vanishing. Mam ją na półce. Nie pamiętam autora. Taki thriller o, zagini o zaginięciu. Ale to zwykle jakby idzie w stronę, że ktoś został porwany, zaginął. A, no przecież był piknik na nad wiszącą skałą. Czyli takie tajemnicze zniknięcie. Tutaj ludzie znikają co kilka minut. Tutaj ludzie znikają na waszych oczach wręcz. No, przepraszam. Kiedy mrugniecie, to oni znikają nawet. Za lodówką znikają. <grym> Nie dziwię się, że znikają za lodówką, skoro reżyserował to Kubuś Puchatek. A, a pierwsze zniknięcie, od którego zaczyna się cała panika, yy, następuje przed domkiem. Kiedy ludzie rozmawiają o zastanej sytuacji. Nie ma nikogo. No gdzie oni wszyscy są? No nie ma, no nie ma. No i co my będziemy robić? No wyjedziemy stąd, bo tutaj nie można nic zrobić, bo nie ma śniegu i nie ma ludzi. Gadają, gadają. Kamera kręci się w kółko razem z dialogami. Kręci się w kółko, coraz wyżej, coraz wyżej i nagle cięcie i ktoś pyta, ej, ej, ej, a gdzie jest Betty? Gdzie jest Betty? Rozglądamy się. Nie ma Betty i wszyscy nagle zaczynają krzyczeć. O oh, Betty, Betty, gdzie jest Betty? Zgubiła się Betty. Tracy, did you see a phone? Trace? Tracy! She, was just here. Oh, she came back with me, right? yes. did anybody see her go anywhere? I didn't. Maybe she went to the bathroom. She wouldn't go to the bathroom without saying something to somebody. Tracy! We'll go look for. Trace? Ktoś od razu zaczyna Padać w panikę. Musimy stąd uciekać. To jest przeklęte miejsce. Wsiada do samochodu, a tam nie chce odpalić. Nie ma benzyny. Nie wiem. Albo benzy... Albo, be Albo... benzyna też znikła. Albo po prostu się wypaliła. I nie widzieli, że jadą w góry i mają pusty bak więc podejrzewam, że po prostu Citroen, jakim przyjechali, też tam mrugnął i benzyna zniknęła. Więc oni są uziemieni, choć tam są jakieś samochody i czy stacja benzynowa jakaś opuszczona, kanister próbują tam nalać tej benzyny. W kolejny pomysł, jakże genialny, no to wejdźmy do tej chaty, czekajmy, zobaczymy, co się stanie. Prawda? jeden chce uciec ale no, no nie mają jak uciec no są umie uziemieni prawda no uziemieni są po prostu niskim budżetem więc siedzimy razem z nimi w tej chacie tak a, a poisonous gas cloud a, a chemical spill no there there'd be dead bodies all over the place there'd be um insects and birds and critters everywhere not necessarily i mean sometimes you know when birds sense something bad is coming like an earthquake You know, i okay, yeah. I jedna z dziewczyn, taka e, z czarnymi włosami, gotka. E, no, napijmy się tutaj e, winka, jakiegoś drineczka, może zagrajmy w karty. I ona rozmawia z facetem. I normalnie jest scena, kiedy oni rozmawiają, i facet spuszcza po prostu na chwilę wzrok z niej, i ona znika. I'm the invisible man. Słuchajcie, ona znika i on mu: hej, gdzie jest tam jakaś, nie wiem, Katie? Gdzie jest Katie? Nie ma Katie. O nie, o, gdzie jest Katie? Jakbym oglądał trik tych współczesnych ulicznych magików, którzy wiecie, są kręceni kamerą z ręki. Kiedyś było to poszczane na TV Puls. Taki uliczny magik z długimi włosami. Teraz na Netflixie też jest magia uliczna. Nagle ktoś znika i przypadkowi przechodni robią wo Ja! Yeah! No to tutaj jest ekranizacja takiego triku i to jest ekranizacja filmowa. Tylko, że ludzie znikają nie wiadomo dlaczego. Nie ma magika. No nie wiem, chyba, że magikiem jest Travis Oates, Kubuś Puchatek, który również sam napisał scenariusz. zaczynają popadać w coraz większą paranoję. Mamy tutaj aktora, który nawet w trailerze jest pokazany. Zach Ward gra Alexa. Ono najbardziej cierpi na psychikę, najbardziej chce uciekać i najbardziej wpada w szał. I mamy też drugiego aktora, który przypomina postać ze Scooby-Doo, nawet na IMDB nie mogę go zlokalizować który to jest, ale facet wygląda jak ten kolega psa ze skubidu, wiecie, ten taki z krzywą szczęką, A facet normalnie ma skrzywą szczękę, tak samo jak na skubidu i on bierze jakieś grzybki w ogóle jakie tam są dialogi, w ogóle od czapy facet przyniósł tam grzybki i ta dziewczyna, która z nim przyjechała to pyta go, czy te grzybki już wziął bo ona weszła do y, toalety, on nie mógł otworzyć drzwi, nie widział jej dług, chciał otworzyć na maksa i się zaczął denerwować, że gdzie ona jest, gdzie ona jest, że ona znikła, a ona jeszcze chyba nie wiedziała, że tam ludzie znikają. Kurczę, aż, bym, aż, bym, aż sięgnę i zacytuję wam tę scenę, bo jest dialog tak absurdalny. I think I just lost a year of my life. I didn't mean to scare you. Oh, Charlotte, where were you? Oh, I went to find some more paper towels. I threw up again. Why didn't you just throw up in the toilet? Because I was sitting on the toilet. That's what the stuff on the floor is. What you think it was? I, I don't want to tell you. What? I don't want to tell you. What the hell do you think it was? I thought that maybe you melted or I something. I don't know. Okay, look, I'm sorry, my imagination's getting the better of me. Oh, I see. I wasn't in the bathroom, so you assumed I had melted. Can we not talk about this? Okay. You didn't already take those mushrooms we brought, did you? No, no, one. Because did you not. shouldn't take them without food. Can we drop it? I'll never mention it again. You're not allowed to watch the Wizard of Oz anymore. You are very funny. Can I help? Yeah, can you go to the kitchen and see if you can find some actual cleaning supplies? Yeah, where would I look for them? Under the sink, maybe? I to przechodzi W szał Aleksa Który tam gdzieś Zranił się przy okazji No i on chce pomordować ludzi On chce pomordować ludzi, bo nie może Zdzierżyć tego Że ludzie znikają Jak się kończy jego los Pomimo, że jest cały Zakrwawiony, też słuchajcie Znika, wszyscy znikają Całe szczęście Film powoli się kończy w ten sposób, że znikają nam aktorzy z ekranu, aż do dwójki bohaterów. With you. Właściwie czekają na pomoc. No i kiedy już wszyscy znikli, już zniknęli, to Clara właśnie. O której mówiłem Wraz z Jackiem, któremu zniknęła dziewczyna w łóżku No leżał w łóżku Odwrócił się i dziewczyny nie ma Nie wiadomo gdzie poszła Schodzi na dół pytać, i widzieli widzieliście ją? Nie, nie, nie, o nie, znikła A właściwie on już zrezygnowany Chyba pogodził się ze sytuacją że, że ludzie znikają I schodzi na dół Jack i mówi Słuchajcie, Ela zniknęła a oni, o nie, no już przeszli do porządku dziennego nad tym tajemniczym zniknięciem kolejnej każdej osoby. Pogodzili się z losem właściwie. Jack. Jack. She's gone. I keep her. Można by powiedzieć, że ten film jest takim metaforycznym ujęciem ludzkich, społecznych relacji. Które na przestrzeni naszych lat e, zmieniają się, rozwijają i tracą na wartości. Zmieniamy środowisko, w którym żyjemy. Po prostu ludzie odchodzą, znikają, nawet o nich nie pamiętamy, pomimo że kiedyś byli naszymi największymi przyjaciółmi. Mm, metaforycznie tak bym odczytywał: Don't blink. Jack? Jak? starting to unravel. And it's coming on. You should have cut this, here. No! This is God punishing us for sin. What can cause all that? What can make everything disappear? Doesn't matter, because we're all going to be erased. Should I open it? Ale finał to jest pojedynek na wytrzymałość. To jest pojedynek na wytrzymałość, żebyś ty, widzu, nie zmrużył oka i nie zasnął przed ekranem versus dwóch aktorów, którzy, żeby uratować siebie, postanawiają w nocy zapalić świeczki i patrzeć na siebie i nie mrugać. Tak, tak, to naprawdę coś takiego wymyślili i nakręcili. Ci, którzy oglądali koszmar z ulicy wiązów, wiedzą, że bez snu nie można wytrzymać cały film no i no któraś z tych postaci znika któraś z tych postaci znika i jesteśmy na koniec ob obdarzeni takim epilogiem powiedziałbym rodem z archiwum X no jakaś dziwna strefa tam jednak była gdzie ludzie znikają a jeszcze w tym epilogu jest kolejny twist że nawet ci specjaliści znikają ci goście z archiwum X przyjechali, faceci w czerni to oni też znikają wszyscy znikają You gotta be fucking kidding me. Śmieszny film do oglądania, bo widać, że chciało to być zaskakujące i yy, straszne. Reżyser odwołuje się do różnych chwytów i cięć montażowych, z którego najśmieszniejsze jest cięcie po prostu jak kobieta znika za drzwiami od lodówki i druga kobieta zagląda do lodówki, chcąc wyjąć jakiś tam keczup, zamyka drzwi, a tam kobiety, która stała za lodówką, już nie ma. No to jest takie, powiedziałbym, scena, to jest jump scena Are bo w jump scenie zawsze coś wyskakuje, a tutaj znika coś, co... Myśleliśmy, że się pojawi. No przecież mieliśmy podobną scenę we Wstręcie Polańskiego. Genialna jump scena, gdzie facet otwierał lustro i tam w lustrze ktoś się pojawił. Facet, przepraszam, kobieta, Catherine Deneuve, chora na e, różnego rodzaju tam psychozę i fobię. Więc mamy o, jump scenę Oh my God. W idei jest to nawet powiedziałbym ciekawe, ale w praktyce podczas oglądania tego sensu i całej fabuły i historii jest to po prostu przekomiczne dla mnie. Ja, ja właściwie w pewnym momencie wytężałem wzrok, że czasem gdzieś z tyłu ktoś nie, nie zniknie tuż przed naszymi oczami, nie? No bo jeżeli twórcy już w samym tytule ostrzegają mnie don't blink, no to ja kurczę patrzę wytężam wzrok, żebym czasem czegoś nie przegapił. Oglądając ten film czułem się jakbym oglądał te właśnie gazetki gdzie masz dwa rysunki obok siebie i porównaj znajdź różnicę. Okazuje się, że w jednym nie widać tam na przykład jednej postaci. No to taki wysiłek trzeba tutaj wdrożyć, żeby zrozumieć ten film. Może tam jeszcze na przykład coś zniknęło w tle, nie wiem, nie wiem. Ale... Przechodząc na ton poważny, to po prostu ta nieudaczność, koślawe aktorstwo, mnie ciągle bawiło. Naprawdę oglądałem to bez znudzenia. Dlatego pomimo, że tego filmu nie poleciłbym nikomu, nikomu o zdrowych zmysłach, żeby obejrzał coś wartościowego, to poleciłbym właśnie ten film na przysłowiowe party z piwkiem już po y, zjeździe górskim, bo jest to no, coś, co pff, jest, jest to źle zrobiony film, który jest tak źle zrobiony, że aż po prostu śmieszy. To jest ta seria filmów i ja się cieszę, że w dzisiejszym odcinku mamy zestaw właściwie trzech produkcji, z którą każdej bym polecił z różnych względów. Whiteout, czyli mainstreamowy akcyjniak z dużą ilością efektów specjalnych, śniegu, em, aktorami, jakąś marną intrygą, coś nad czym nie musimy się skupić i możemy to oglądać, będąc zmęczeni. Whiteout. Film turecki, najbardziej artystyczna produkcja z tego podcastu. Film znakomity pod względem aktorskim i film, który spodoba się każdemu miłośnikowi teatru telewizyjnego i po prostu dramatu. dramatu. Ja Czechowa oglądałem tylko w teatrze Wiśniowy Sad, więc jeżeli znacie się na Czechowie i czytaliście to jeszcze opowiadania Czechowa czytałem, to właśnie Nuri, Nuri Ceylan, Ceylan, nie wiem jak go się czyta, przepraszam, inspirował się Czechowem i zimowy sen, winter sleep jest, jest ponoć przeładowany duchem Czechowa. Ja polecam, zdecydowanie jest to hipnotyzujące aktorstwo. No i coś dla rozbawienia na deser właśnie Don't Blink. Szkoda, szkoda, że ten reżyser nie zrobił jeszcze kolejnej produkcji zimowej. Z chęcią bym zobaczył, bo to ogląda się naprawdę kampowo. To się ogląda... To jest taki guilty pleasure. O właśnie, ten film pod tytułem Don't Blink to jest dla mnie esencja zimowego. Guilty pleasure. Czas stracony, ale przyjemnie stracony. Bezwartościowo. To jest tak, jak jemy chipsy. Choć trzeba tutaj też jeszcze na koniec powiedzieć o tym, że jakby pomysł mieli na zrobienie filmu bez budżetu. Tylko, że... Nie udało się, bo pomysł był kuriozalny, a może nie kuriozalny, tylko pomysł był zbyt przekombinowany, żeby zrobić go jako film klasy B, żeby załapał na poważnie. To jest też ten typ filmów, gdzie no i budżet jest mały, właściwie jest do wykorzystania tylko chatka, i, i znajomi aktorzy pewnie i możemy podziwiać właśnie wygibasy jak tu zrobić film bez pieniędzy czyli pomimo, że to jest źle zrobione to ja czuję może jakąś taką miłość do kina ukrytą gdzieś ale właśnie to jest ten problem że miłość do kina i do kręcenia filmów opanowuje ludzi, którzy nie powinni kręcić filmów no mam nadzieję, że no, no mnie też to może spotkać, tak? No każdego to może spotkać i kiedy weźmie za kamerę i, i nakręci jakiś krab, bo tak to jest, że najpierw się interesujemy samymi filmami, a potem tak nas to fascynuje, że chcemy sami coś nakręcić i tutaj to czuć, tutaj to czuć. filog tejże audycji filmów 39 zimowych. Wiersz. Wiersz zapowiadający kolejny odcinek, w którym omówimy Antarktydę, czyli film Arctic. Arctic z panem, który się zwie Madsen, czy Mikkelsen. Madsen, Mikkelsen. Zawsze mylę tych dwóch aktorów. Stali słuchacze wiedzą, o kogo chodzi. A teraz... Skupmy się na zimowym wierszu z przekroju. Grzegorz Uzdański. Nowe wiersze sławnych poetów. Wiersz Ludwik Jerzy Kern Wiersz pod tytułem Antarktyda. To co ciekawe, jeśli chodzi o Jerzego Kerna, to był on związany z przekrojem. Od 48 do 82 był w zespole redakcyjnym Tygodnika Przekrój, a po przejściu na emeryturę w latach 82 do 2002 nadal był współpracownikiem. Był autorem słów wielu piosenek, Nie bądź taki szybki Bill, Wojna domowa na przykład w kalendarzu jest taki dzień lato, lato, piosenek wykonywanych przez Mieczysława Foga no, któż to nie zna, któż nie, zna nie bądź taki szybki, Bill i Wojna Domowa na swoją drogą uwielbiam ten serial Wojna Domowa więc wsłuchajmy się w słowa Jerzego Kerna o Antarktydzie który to wierszyk zdobi wieloryb kiedy mi w życiu cud gorzej idzie Albo nie wiecie co? Wiecie co? Na balkonie. Ten wiersz przeczytam na, na balkonie. Czekajcie, biorę tylko sweter. Bo będzie przynajmniej klimat. Będzie klimat. Śnieg, no, no kurczę, mam nadzieję, że nie będzie topniał ten śnieg, bo przecież wiersz o Antarktydzie. Kurcze na boso jestem. Czekajcie, chociaż założę. Klapki wezmę. Dobra, czekajcie, kwiatki odsuwam, bo zasłaniają mi wejście. Dobra, okej, okay. to jest performance wręcz. No, jest zimno, dobra, zamknę. Dobra, dobra. O, no, będzie trudno. Czy to deszcz spada, czy śnieg? Nie, to Do, śnieg. Dobra, jest już ciemno. Słuchajcie, słuchajcie. Kiedy mi w życiu ciut gorzej idzie, lubię pomyśleć o Antarktydzie. Dlaczego? Bo zawsze tam cicho i biało, a zwierząt jest bardzo mało. Bo niedźwiedzie i morsy, wszystkie na Arktyce. O, może dowiem się jaka jest różnica między Arktyką a Antarktydą, dzięki temu wierszowi. Antarktyda dosłownie wywraca na nicę, wszystkie moje problemy, czym są wobec lodu. Czy ci ludzie się patrzą na człowieka, który czyta wiersz na balkonie? Nie, nie, nie, spokojnie. Nie mieszkam na parterze. Bo niestety, choć ostatnio, z tym gorzej. Z jakiego powodu? Z tego, że Antarktyda także ma problemy, bo niestety topnieje, i choć niby wiemy, że to przez nas topnieje, bardzo mało wynika z tej wiedzy. Swoją drogą topnieje również Arktyka. Za jakiś czas nie będzie w ogóle tej bieli. I nie da się powiedzieć, myśmy nie wiedzieli Nikt tego nie zatrzyma Jeśli nie my sami A kiedy one znikną Źle będzie też z nami Więc teraz, gdy ciut gorzej idzie Już nie pociesza mnie myśl o Antarktydzie Dobra, no więc jakby był to wiersz y, Po części publicystyczny Gdyż spór o ocieplenie klimatu wci wciąż trwa Ja nie zamierzam w to wchodzić e, Lubię czasami poczytać krótkie rymy i na zakończenie tego odcinka żegnam się z Wami z zimnego balkonu w samym swetrze, więc naprawdę muszę kończyć. Chyba pójdę jeszcze odebrać z księgarni nowy tom nawiedzenia od Biblioteczki Grozy. A Wy już możecie sięgać po Arctic. Coś jeszcze będzie. Coś jeszcze będzie obejrzałem, ale mózg mi się zamraża i wreszcie widzę przynajmniej z okna śnieg. No, no... Czyli, czyli, czyli, czyli jest he, Happy Cold Happy End Trzymajcie się, do usłyszenia w przyszłości Bądź do zobaczenia na Żarłok TV, cześć